Rozdział dziewiąty. Głód relacji we współczesnym świecie. Maoryski starzec zaprowadził nas do furtki u szczytu stromego zbocza. Na samej górze stał piękny prostokątny budynek z niezwykłymi rzeźbieniami na filarach i belkach stropowych. Furtka prowadziła do Marae, zamkniętego obszaru stanowiącego centrum życia maoryskiej społeczności. Sam budynek był miejscem spotkań nazywanym Warenui. Kilkudziesięcioro członków wspólnoty czekało na prowadzącej do niego ścieżce. W pewnym momencie podszedł do nas jeden ze starców, trzymając kij i głośno przemawiając po maorysku, położył liść paproci na ziemi przede mną. Starsza kobieta zaczęła śpiewać. Przyłączyli się do niej inni. Rozpoczęła się nasza ceremonia powitalna. Po 25 lat temu doktor Robin Fancourt, pionierka nowozelandzkiej pediatrii, zaprosiła mnie, bym przyjechał z wizytą i wykładami na temat swojej pracy dotyczącej traumy rozwojowej i mózgu. Zapytałem ją, czy w zamian pomogłaby mi dostać się do maoryskich uzdrowicieli. Starałem się wówczas dowiedzieć czegoś więcej na temat leczniczych praktyk pierwotnych ludów. Trauma towarzyszy człowiekowi od zawsze, a nasi przodkowie byli z nią dobrze zaznajomieni. Spędziłem więc jakiś czas słuchając starszyzny i uzdrowicieli z kanadyjskich pierwszych narodów, Metis i tubylczych Amerykanów. Uczyłem się od nich. Zaobserwowałem w ich metodach leczenia pewne wspólne elementy. Najbardziej rzucało się w oczy wykorzystanie rytmu i nacisk na harmonię z naturą. Wiem jednak, że to nie wszystko. Przez kolejne dwa dni miałem patrzeć, jak wyglądają trauma i zdrowienie z punktu widzenia społeczności maoryskiej. Moją pierwszą lekcją okazał się sam sposób uczenia. Starszyzna nie posadziła mnie do lektury, ani nie przeprowadziła prezentacji tradycyjnego leczenia. Zamiast tego zostałem na ten czas włączony w społeczność. Jej mądrość polegała na ofiarowaniu mi okazji do nauki, doświadczenia. Mogłem odkryć wiele, ale zależało to tylko ode mnie. Czy wystarczająco się otworzę, żeby naprawdę się czegoś nauczyć, czy też po prostu przefiltruję to doświadczenie przez soczewkę zachodniej medycyny i uznam za osobliwy, antropologiczny przypis? Przez pozostałą część pierwszego dnia i wieczoru społeczność schodziła się do marae. Zbieraliśmy się w domu spotkań, siadaliśmy na podłodze. Wielu przedstawicieli społeczności opowiadało mi o tradycyjnych metodach leczniczych. Szybko stało się jasne, że nie dokonują pojęciowego podziału problemów czy rozwiązań na takie kategorie jak edukacja, zdrowie psychiczne, wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich czy opieka społeczna. Z ich sposobu myślenia i bycia przebijała pełnia. Było to wyjątkowo zbliżone do obrazu świata, jakim nigdyś dzieliła się ze mną starszyzna Kry i Metis. Przebijało też autentyczne docenienie drogi, jaką przeszliśmy, by być tu i teraz. Świadomość, że lepsze zrozumienie teraźniejszości wiąże się z koniecznością poznania tego, skąd przyszliśmy i co się przydarzyło nam i naszym przodkom. Kiedy ktoś przemawiał przed grupą, szedł do miejsca wrogu, z którego wszyscy go widzieli i on widział wszystkich. Mówca się przedstawiał, załączając zarys genealogii własnej rodziny i często zwracając uwagę na jakiś szczególny atrybut niektórych przodków. To jawne śledzenie dziedzictwa przodków wiązało się z nieustannym wyrażaniem uznania dla międzypokoleniowych więzi. Później następowało przemówienie, podczas którego często sięgano po opowieści, by przekazać kluczową myśl. Przez te dwa dni wspólnie jedzono. Posiłki stanowiły połączenie ceremonii, rozmów, gier, opowieści, a wszystko to okraszone mnóstwem śmiechu i uścisków. Panowała atmosfera rodzinnego spotkania. Ciepło i moc tej społeczności były wręcz namacalne. W nocy wszyscy spaliśmy we Warenui razem, jako wspólnota. Spotkał mnie też zaszczyt. Dwoje starszych uzdrowicieli oprowadzało mnie po tych ziemiach. Spacerowaliśmy razem po lesie i po plaży. Czasem zatrzymywali się. Schodzili ze ścieżki, żeby zbliżyć się do jakiejś rośliny. Odrywali liść lub odrobinę kory. Wykopywali kawałek korzenia. Podawali mi je do powąchania i posmakowania, opowiadając, jak można je wykorzystywać. Z tego zrób pastę z wodą morską. To pomaga na ból. Starsi wykazywali się ogromną cierpliwością wobec mojej ciekawości i byli lekko rozbawieni moimi wywodzącymi się z zachodniej medycyny nazwami chorób, kiedy pytałem ich o to, co radzą na depresję, zaburzenia snu, nadużywanie leków i traumę. Nieustannie próbowali pomóc mi zrozumieć, że te wszystkie problemy to z grubsza to samo, że wszystkie są ze sobą powiązane. W zachodniej psychiatrii lubimy je rozdzielać, a to powoduje, że omijamy autentyczną esencję problemu. Gonimy za objawami, a nie leczymy ludzi. Według moich maoryskich gospodarzy ból, cierpienie i dysfunkcje wynikają z jakiejś formy pofragmentowania, rozłączenia, rozstrojenia. Szeroko omawialiśmy te sprawy. Maorysi, podobnie jak wszystkie skolonizowane ludy tego świata, doświadczyli ogromnej historycznej traumy. Międzypokoleniowe konsekwencje kolonizacji, ludobójstwa kulturowego i rasizmu są druzgocące. Odsetek bezrobocia, biedy, alkoholizmu, przemocy domowej, problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym jest o wiele wyższy wśród maorysów niż ogółu populacji Nowej Zelandii, która jest w 85% biała. Podobna nadreprezentacja rdzennej ludności oraz ludzi o odmiennym kolorze skóry w systemach szkolnictwa specjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, wymiaru sprawiedliwości do spraw nieletnich i karnego występują w Australii u aborygenów i ludów Torres Strait, w Kanadzie u pierwszych narodów i w Stanach Zjednoczonych u populacji czarnej społeczności Latinx i rdzennych Amerykanów. Maoryska koncepcja choroby wyjaśnia te różnice lepiej niż mój medyczny model. Kolonizacja celowo rozbija rodziny, spójność wspólnot i kultur. Ten podział leży w sercu traumy. Rdzeniem wszystkich tradycyjnych praktyk leczniczych było coś, co Maorysi nazywali Wanaunga tanga. Termin ten odnosi się do wzajemnych relacji, braterstwa i poczucia więzi rodzinnych, przynależności, która wyłania się z dzielenia doświadczeń i wyzwań. Wiele z ich praktyk leczniczych i rytuałów polega na ponownym połączeniu, otwartym nazwaniu źródeł więzi. Należą do nich wspólne doświadczenia, takie jak polowania czy podboje innych wiosek, a następnie symboliczne i dosłowne odnowienie więzi z rodziną, społecznością i światem przyrody. Starszyzna zawsze otwarcie mówiła, że nie odrzuca postępów genetyki, immunologii czy fizjologii. Maoryska społeczność współpracowała z wykształconymi w zachodniej medycynie lekarzami, którzy u nich praktykowali. Uznają jednak, że postrzeganie zdrowia, które rozdrabnia człowieka na części składowe, leczone przez osobnych lekarzy, od kości, od oczu, od mózgu i itd., stanowi po prostu pominięcie podstawowego elementu zdrowia. Jeśli nie zajmiemy się więziami, łanaunga tanga, potencjalna skuteczność zachodnich interwencji spada. Gdy moja wizyta dobiegała końca, stanąłem razem z jedną z członkiń starszyzny na urwisku. Wiało od wody, fale rozbijały się o skały. Efekt był głośny, przytłaczający i rytmiczny. Podziękowałem jej za poświęcenie mi tak wiele czasu, a ona obróciła się do mnie i uśmiechnęła. Położyła dłoń na moim sercu i powiedziała – Jesteśmy uzdrowicielami. Napędzany wówczas przez moje ego lekarza medycyny zachodniej uznałem, że miała na myśli to, że ona i ja jesteśmy uzdrowicielami. Dziś rozumiem, że próbowała mi powiedzieć – Zresztą nie pierwszy raz, że to zbiorowe my całej wspólnoty leczy. Wszyscy jesteśmy uzdrowicielami. Kiedy wróciłem z Nowej Zelandii, byłem zdeterminowany, by lepiej zrozumieć wpływ zdrowych relacji na ogólny stan moich dziecięcych pacjentów. Byłem ciekaw, czy możemy znaleźć dowody na korelację pomiędzy więziami a zdrowiem. Pierwszym krokiem było uświadomienie sobie, że tak naprawdę nie zadawałem pytań o niektóre z najważniejszych aspektów życia dzieci. W jaki sposób spędzały czas przez cały dzień? Kim byli ich przyjaciele, ich ludzie? Kiedy czuły się bezpiecznie? I co się takiego wydarzyło, że wreszcie wysłano je do psychiatry? Wcześniej byłem zbyt skoncentrowany na tym, co było z nimi nie tak, jakimi problemami, objawami, kłopotami szkolnymi musimy się zająć. Nasze standardowe narzędzia mierzyły rodzaj i natężenie symptomów, nie mierzyliśmy zaś rodzaju i jakości ich relacji. Nasze podejście do leczenia nie docierało do serca uzdrawiania. Tangi. Jednym z pierwszych pacjentów, z którymi rozmawiałem po powrocie z Nowej Zelandii, był dziesięcioletni Timothy. Odwiedzał naszą klinikę od około dziewięciu miesięcy. Skierował go do nas rejonowy pediatra, po tym jak chłopiec miał kilka wybuchów gniewu i przejawiał agresywne zachowania wobec kolegi z klasy. Zdiagnozowano u niego ADHD oraz zachowania opozycyjno-buntownicze. Leki, które mu przepisano, by leczyć zaburzenia, nie niwelowały objawów, więc wysłano go do naszej kliniki. Kiedy prześledziłem jego dokumentację, dostrzegłem wiele wskazówek, skąd mogą się brać jego aktualne problemy. Od trzeciego roku życia nad Timotym znęcał się fizycznie partner jego matki, który z nimi mieszkał. Chłopiec doświadczał agresji i przemocy przez mniej więcej trzy lata, do czasu aż jego matka zostawiła wybuchowego mężczyznę. Wówczas jednak rodzina popadła w biedę. Mama chłopca miała trudności ze znalezieniem porządnej pracy. Przez kolejne lata przeprowadzali się do trzech kolejnych miast, czego skutkiem były trzy nowe szkoły Timotiego, trzy nowe dzielnice i trzy komplety sąsiadów. W końcu po przeprowadzce do Teksasu kobieta znalazła stałe zatrudnienie. Powoli zaczynali odzyskiwać stabilizację ekonomiczną i społeczną, ale wciąż ciążyły na nich doświadczenia z przeszłości. Matka była wyczerpana i zrezygnowana w depresji. Starała się robić co trzeba, ale z trudem Timothy przejawiał klasyczne objawy kogoś dotkniętego skutkami traumy Nadmierną czujność, niesłusznie nazwaną ADHD Problemy ze snem, wyczerpanie bezsennością I stale nadaktywny mechanizm reakcji stresowej Do tego dochodziła niedojrzałość społeczna Mimo dziesięciu lat Timothy miał dotychczas niewiele okazji do społecznej praktyki Wciąż był nowy i przejawiał związane z traumą trudności w nauce, co doprowadziło do znacznego opóźnienia jego rozwoju społeczno-emocjonalnego. Był jak pięciolatek w społecznym świecie dziesięciolatków. Ignorowano go i zaczepiano, wykluczano. Najbardziej wyregulowany czuł się wtedy, kiedy przebywał sam albo z mamą. Chciał pasować do innych ludzi, ale nie miał umiejętności, które by mu na to pozwoliły. Kiedy tylko przeprowadzili się do Teksasu, zaprzyjaźnił się z sześciolatkiem z osiedla, ale jego rodzice odczuwali dyskomfort z powodu dzielącej chłopców różnicy wieku i zniechęcali syna do wspólnych zabaw, aż wreszcie zupełnie ich zabronili. Siedzieliśmy razem z tym przy stole w klinice, rysując i kolorując obok siebie. Wiesz, Zdałem sobie sprawę z tego, że nigdy nie zapytałem cię o twoich kolegów. Zaryzykowałem. Kolorował dalej, nie mówiąc ani słowa. Prawie jakby mnie nie usłyszał, ale wiedziałem, że po prostu unika odpowiedzi. Kto jest twoim najlepszym kumplem? Moim najlepszym kolegą jest Raymond. Odpowiedział bez wahania. Nie przypominam sobie, żebyś wspominał o Raymondzie. Jest bardzo miły. Poszliśmy razem popływać. Złapaliśmy trochę żab. On lubi żółwie ninja, tak jak ja. Chociaż zazwyczaj był dość wycofany i wyglądał na smutnego, teraz Timothy ożywił się i rozchmurzył. – Chodzicie do tej samej klasy? – Zamilkł. – Wyglądał na zamyślonego. – Nie wiem, nie zapytałem. – Byłem zdezorientowany. – Czy on chodzi do twojej szkoły? – Nie, mieszka w Kansas. – Aha. A jak często się widujecie? – Widzieliśmy się zeszłego lata. Może zobaczę go w następne wakacje, kiedy znów pojedziemy na kemping. Powiedział tęsknie i znów zrobił się smutny, jak zawsze. Mnie również zrobiło się smutno. Ten dzieciak właśnie opowiedział mi, że jego najlepszym przyjacielem był ktoś, kogo spotkał raz na kempingu i bawił się z nim przez kilka dni. Ten chłopiec nie miał prawdziwych przyjaciół. Jego dalsza rodzina mieszkała w innym mieście, nie należał do wspólnoty religijnej, był jedynakiem i marginalizowano go w szkole z powodu niedojrzałych i impulsywnych zachowań. Postrzegano go jako dziwne dziecko. Jego matka ciężko pracowała, zmagała się z opieką nad synem zupełnie sama. Kiedy ją spotkałem, zaobserwowałem, że ona też zawsze wyglądała na smutną. Kontrast pomiędzy ich światem a mauryską wspólnotą był uderzający. Maorysi mieli niezwykle bogate relacje z osobami na różnorodnych etapach rozwoju. Niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli i starszyzna. Wszyscy byli w jednym miejscu, w ruchu. Śpiewali, rozmawiali, jedli, śmiali się. Wyobraziłem sobie, jak Timothy biega po Maraę z pozostałymi dziećmi, od czasu do czasu wchodząc w interakcje z ciociami, wujkami i dziadkami. Albo że znów jest na kempingu i gania żaby ze swoim kolegą Raymondem. Uśmiechnąłem się na samą myśl, a później, już bliżej rzeczywistości, wyobraziłem sobie, jak szuka bezpiecznego miejsca w szkolnej stołówce, by usiąść sam i zjeść lunch. Jak maszeruje do domu, po szkole, by zastać puste mieszkanie. Jak wypełnia sobie czas grami wideo i telewizją w oczekiwaniu, aż jego zmęczona, kochająca matka wróci do domu. Trauma odcisnęła piętno zarówno na Timotym, jak i na jego mamie. Obydwoje doświadczali ubóstwa relacji. Nie mieli wokół siebie terapeutycznej sieci pozytywnych relacji koniecznych do zdrowienia. Timothy i jego matka potrzebowali bliskości. Potrzebowali łanaunga tangi. W następnych tygodniach kilka razy spotkałem się z Timothy i jego matką. Zmieniliśmy podejście do leczenia. Po pierwsze zapisaliśmy kobietę do naszej przychodni. Choć brzmi to zaskakująco, niektóre ośrodki dla dzieci przyjmują również dorosłych. Biorąc pod uwagę częstość, z jaką występuje trauma międzypokoleniowa lub wewnątrzrodzinna, jest to kolejny przykład, że nasz system destrukcyjnie dzieli i fragmentuje. Znaleźliśmy Tymotiemu mentora w szkole, zapisaliśmy go na zajęcia popołudniowe w Boys and Girls Club na jego osiedlu i odstawiliśmy wszystkie leki. Zachęciliśmy mamę do sprawdzenia grupy dla samotnych rodziców w lokalnym kościele. Została wychowana w duchu prezbiteriańskim, jednak nie znalazła kościelnego domu w Teksasie. Spotkaliśmy się z kilkoma nauczycielami Timotiego, co stanowiło część jego zindywidualizowanego programu kształcenia specjalnego. Gdy dowiedzieli się, jakie jest podłoże jego zachowań, okazali się o wiele bardziej wyrozumiali, a jeden z nich szczególnie się nim zainteresował. Wcześniej Timothy był niewidzialny, a nauczyciele byli przeciążeni. Teraz wreszcie jednak był dostrzegany przez więcej osób w szkole. Sześć miesięcy później Timothy rozkwitał. Nie miał już więcej problemów z zachowaniem w szkole i nadrobił cały rok edukacyjnych zaległości. Miał nowego, najlepszego kolegę, z którym bawił się co tydzień. Był aktywny w szkole, po szkole i w nowej wspólnocie religijnej. Jego mama również lepiej sobie radziła. Grupa dla samotnych rodziców okazała się bardzo pomocna, a ona nawiązywała nowe przyjaźnie. Wcześniej pękało jej serce, gdy widziała jak Timothy się męczy, więc jego postępy podniosły ją na duchu. Z kolei szczęśliwszy rodzic zaraża radością, co z kolei motywowało chłopca do postępów. Pozytywne, odwzajemnione relacje i nowe poczucie przynależności pomogły uleczyć tę rodzinkę. A to był zaledwie początek mojego zagłębiania się w potęgę więzi. Mówiłeś, że w naszym świecie panuje ubóstwo relacji. Żyjemy w środowiskach, w których widujemy mniej ludzi, a jeśli już się spotykamy i nawiążemy rozmowę, to naprawdę nie słuchamy się nawzajem, ani nie jesteśmy w pełni obecni. To oderwanie sprawia, że stajemy się jeszcze wrażliwsi. Myślę, że to prawda. Chociaż żyjemy we wspaniałym kraju pełnym dobrych ludzi, Jestem przekonany, że jako grupa mamy mniejszą odporność psychiczną. Nasza ludzka zdolność do tolerowania stresorów maleje, ponieważ słabną nasze więzi. Ubóstwo relacji oznacza mniejszy bufor, kiedy doświadczamy stresu. Stajemy się bardziej uwrażliwieni na cokolwiek, co wydaje się potencjalnie zagrażające, choćby na osoby o odmiennych poglądach politycznych. Wielu ludzi jest nadmiernie reaktywnych na stosunkowo niewielkie przeszkody. A kiedy jesteśmy nadmiernie uwrażliwieni, prędko przechodzimy do mniej racjonalnego, a bardziej emocjonalnego stylu myślenia i działania. Tracimy zdolność do spokojnego rozważenia czyjejś opinii, zastanowienia się i próby spojrzenia na sprawę z innego niż nasz punktu widzenia. Obserwuję to cały czas. Ktoś popełnia jeden błąd albo wypływa coś, co powiedział dawno temu i uruchamia się kultura unieważniania. Nie chcemy siebie nawzajem słuchać. Ironia polega na tym, że całą komunikację międzyludzką cechują nieporozumienia i chwile braku synchronizacji, ale po nich przychodzi pora na naprawę. Jak uczy nas mój dobry przyjaciel Ed Tronik, pionier psychologii rozwojowej, Rozpad i naprawa relacji międzyludzkich są korzystne dla budowania odporności. Te kłótnie są idealnymi dawkami umiarkowanego, możliwego do kontrolowania stresu. Na przykład rozmowa wspiera odporność, dyskusje i spory przy rodzinnej kolacji oraz umiarkowanie gorące wymiany zdań z przyjaciółmi stanowią, o ile następuje naprawa, doświadczenia budujące odporność i służące wzrostowi empatii. Nie powinniśmy przerywać rozmowy, kiedy czujemy się wyprowadzeni z równowagi. Powinniśmy tę równowagę odzyskać, naprawiać to, co zerwane. Ponownie zbliżać się do siebie i rozwijać. Kiedy trzaskasz drzwiami, wszyscy na tym tracą. Wszyscy potrzebujemy stawać się lepsi w słuchaniu, regulowaniu się w refleksji. To wymaga zdolności do przebaczania, do cierpliwości. Dojrzałe interakcje między ludźmi wiążą się z wysiłkiem, by zrozumieć tych, którzy są inni niż ty. Ale jeśli nie jemy rodzinnych posiłków, nie spotykamy się z przyjaciółmi poza domem, by odbywać z nimi długie osobiste rozmowy i komunikujemy się tylko przez wiadomości tekstowe czy Twittera, nie jesteśmy w stanie stworzyć tego pozytywnego, zdrowego, naprzemiennego wzoru, jakim są ludzkie więzi. Przyjemne, pozytywne chwile są oczywiście wspaniałe, ale mówisz, że prawdziwy rozwój wynika z tych cięższych momentów, trudniejszych rozmów. I potrzebujemy podchodzić do nich ze świadomością pytania, co ci się przydarzyło. Empatia to zdolność wejścia w czyjąś skórę, zarówno w sensie emocjonalnym, by poczuć trochę tego, co może czuć ta druga osoba, ale też w znaczeniu poznawczym, by ujrzeć sytuację z jej perspektywy. Jeśli ustosunkujesz się do interakcji w sposób empatyczny, zachodzi o wiele mniejsze ryzyko, że będziesz negatywnie patrzeć na cokolwiek, co się wydarzy. I jest nadzieja, że pomoże ci to lepiej poznać tę drugą osobę, nawet jeśli jest to ktoś, kogo pozornie już znasz. Jest nadzieja, że lepiej poznasz jej historię, a to z kolei pomoże ci wchodzić z nią w interakcję w lepiej wyregulowany sposób. Kiedy ktoś jest nieuprzejmy, Naszą typową reakcją jest uleganie wirusowi jego emocji. Stajemy się rozregulowani, a następnie naśladujemy jego nieuprzejme zachowania. Ale jeśli podejdziesz do takiej interakcji w sposób empatyczny, oparty na regulacji, twoja reakcja się zmieni. A to zmienia wszystko. Powiedziałeś też, że ludzki mózg nie jest tak naprawdę zaprojektowany dla współczesnego świata. Porozmawiajmy o tym. Cóż, Ludzie są ludźmi w swojej formie genetycznej od około 150 tysięcy lat i przez 99,9% tego czasu żyliśmy w zbierackołowieckich klanach złożonych ze stosunkowo niewielkich grup wielorodzinnych. Nasz mózg jest więc dopasowany do społecznych cech i złożoności takich mniejszych wspólnot. Przez niemalże całą ludzką historię nasza sieć społeczna była mała. Znaliśmy zaledwie od 60 do 100 osób. Mogliśmy mieć oczywiście pewne więzi z innymi grupami o podobnym stopniu pokrewieństwa i pewnych wspólnych elementach kulturowych, ale z grubsza nasz świat był mały i osadzony w przyrodzie. Mieliśmy wokół siebie wielu ludzi na różnym etapie rozwojowym. Dorośli, młodzież i dzieci mieszali się w ciągu dnia w tych samych przestrzeniach. Było więcej bliskości fizycznej, więcej dotyku i więzi. Nasze układy sensoryczne wyewoluowały do monitorowania rytmu dnia, barw, światła i dźwięków świata przyrody, a także do werbalnych, a jeszcze bardziej do niewerbalnych sygnałów płynących z naszych relatywnie małych, ale złożonych grup społecznych, naszych klanów i plemion. Jednak dziś żyjemy zupełnie inaczej niż tysiące lat temu. Wynaleźliśmy nasz nowoczesny świat. I kiedy tylko ten świat i jego wynalazki zaczynają wymagać od nas przekraczania genetycznych zdolności czy zmian preferencji, pojawiają się kłopoty. Naszym aktualnym wyzwaniem jest to, że tempo powstawania nowych wynalazków przekracza tempo, w jakim jesteśmy w stanie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Przez ostatnie dwa tysiące lat prędkość zmian w naszym świecie w naszej demografii, technologii, transporcie i tym podobnych, eksplodowała. Jak stwierdził pisarz i biochemik Izaak Asimov, najsmutniejszym aspektem dzisiejszego życia jest to, że nauka osiąga wiedzę szybciej, niż społeczeństwo osiąga mądrość. Wyzwaniem odnajdywania się z dala od świata przyrody i naszych społecznych potrzeb jest to, że dochodzi do nadwyrężenia sieci neuronowych zaangażowanych w monitorowanie świata. Nasze mechanizmy reagowania na stres są wyczerpane nieustannym monitorowaniem sensorycznej kakofonii nowoczesnego świata. Dźwięków dobiegających z ulicy, ruchu drogowego, samolotów, radia, telewizji, szumu lodówek, syków wiatraków komputerowych. Życie w środowisku miejskim wywiera jeszcze większą presję na te układy. Za każdym razem, kiedy widzisz na ulicy kogoś nowego, twój mózg pyta – Bezpieczny i znajomy? Przyjaciel czy wróg? Godny zaufania czy nie? I tak w kółko. Skanujesz cechy każdej z tych osób i porównujesz je ze swoim wewnętrznym katalogiem bezpiecznych znajomych. To nieustanne monitorowanie środowiska społecznego może zużywać znaczną porcję naszych zasobów. Na dodatek buntujemy się przeciwko naturze. Stosujemy sztuczne światło, żeby nie spać w nocy. Jemy skrajnie przetworzone jedzenie, zupełnie odmienne od pożywienia, do którego trawienia wyewoluowało nasze ciało. To wszystko stresuje nasz organizm, a w szczególności mózg. I ten stres jest o wiele gorszy, jeśli musisz się dodatkowo martwić o dach nad głową, jedzenie czy zatrudnienie. Nieprzewidywalność i niepewność biedy tak drenują zasoby mechanizmów reagowania na stres, że ogromnie trudno wykorzystać okazję na wydostanie się z niedoli. Rozmawialiśmy o tym, jak traumatyzująca może być bieda, jednak zwracasz też uwagę, że nie tylko ubóstwo ekonomiczne jest powodem do zmartwienia. Panuje epidemia izolacji i samotności. Tak, jestem bardzo zaniepokojony ubóstwem relacji w nowoczesnym społeczeństwie. W naszej pracy odkrywamy, że o aktualnym stanie zdrowia psychicznego człowieka świadczy zdrowie jego relacji i więzi. Karmią się one na dwa sposoby. Za sprawą twoich podstawowych umiejętności tworzenia i podtrzymywania więzi oraz przy okazji różnych interakcji, do jakich dochodzi w twojej rodzinie, sąsiedztwie, szkole itd. Prosto rzecz ujmując, nowoczesne życie daje mniej możliwości do kontaktów pozwalających na budowanie relacji. W wielorodzinnym, wielopokoleniowym środowisku nieustanne interakcje społeczne stanowią bogate źródło regulacji, satysfakcji i wiedzy. I tak właśnie kiedyś żyliśmy. W 1790 roku w 63% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych mieszkało 5 lub więcej osób. Jedynie 10% domów zamieszkiwały dwie osoby lub mniej. Dziś te liczby się zmieniły. W 2006 roku jedynie 8% gospodarstw miało 5 lub więcej mieszkańców. 60% dwoje lub mniej. Ankieta przeprowadzona niedawno w wybranych miejskich społecznościach Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii wykazała, że aż do 60% wszystkich gospodarstw zamieszkuje jedna osoba. Dodajmy do tego czas spędzany przed ekranami. W domu, w pracy, w szkole przesiadujemy niezliczone godziny przed monitorami. Jest to średnio 11 godzin dziennie. Spożywamy mniej rodzinnych posiłków, nasza zdolność do prowadzenia rozmów słabnie. Zanika sztuka opowiadania oraz umiejętność słuchania. Skutkiem jest populacja bardziej skupiona na sobie, bardziej lękowa, depresyjna i mniej odporna psychicznie. Czy sądzisz, że to wszystko wpływa na niższy poziom empatii? Cóż, zdolność do przejawiania empatii jest funkcją głównych sieci neuronowych w mózgu. A sieci te organizują się tym lepiej, im więcej z nich korzystamy. Innymi słowy, podobnie jak biegłość językowa wymaga wielu okazji do konwersacji i stymulacji werbalnej, tak biegłość w empatii Wymaga odpowiedniej liczby powtórzeń polegających na interakcjach w ramach pełnych troski relacji, a nasz współczesny świat nie dostarcza dzieciom takich możliwości. W skrajnych sytuacjach, jeśli niemowlę nie otrzyma konsekwentnej, bezpiecznej, stabilnej i troskliwej opieki, nie rozwinie się u niego podstawowa zdolność do tworzenia i podtrzymywania zdrowych relacji. Zależnie od całego zestawu innych doświadczeń rozwojowych, może później przejawiać wiele problemów z intymnością, umiejętnościami społecznymi i zachowaniem interpersonalnym. Wiem, że pracowałeś z ludźmi, u których zdolność do empatii nigdy się nie ukształtowała. Pamiętam rozmowę z kobietą, która siedziała w więzieniu, bo zabiła młodą matkę, żeby zabrać jej niemowlę i wychować jako własne. Gdy zapoznawałem się z jej dokumentacją, zrobiłem z nią wywiad lekarski. Jej osobność była boleśnie oczywista. Kiedy jednak dowiedziałem się, co jej się przydarzyło, wszystko nabrało sensu. Ona sama została porzucona, kiedy miała sześć dni. Następnie spędziła kilka miesięcy w pogotowiu opiekuńczym, gdzie zajmowało się nią wielu opiekunów, by później trafić do systemu opieki zastępczej. Od samych więc narodzin, nie zaznała zupełnie żadnej trwałej relacji. Nie przynależała ani do nikogo, ani do nikąd. Nim skończyła 16 lat, zdążyła zamieszkać w siedmiu stanach, dwunastu miastach i pod dwudziestoma sześcioma różnymi adresami. Nigdy nie chodziła do tej samej szkoły przez dwa lata z rzędu. Najdłużej mieszkała w jednym miejscu przez osiem miesięcy. Nie miała żadnej rodziny, nie była związana z żadną społecznością czy miejscem. Ta kobieta była pozbawiona skrupułów. Nie wyrażała żadnych autentycznych uczuć wobec matki, którą zamordowała, ani niemowlęcia, które zabrała. Kiedy rozmawialiśmy, wydawała się pusta i zimna. Brakowało jej empatii. Przypomnijmy sobie, o czym już mówiliśmy. Nie sposób dać z siebie czegoś, czego samemu się nie dostało. Jeśli nikt nigdy do ciebie nie mówił, nie umiesz mówić. Jeśli nikt cię nie kochał, nie możesz okazywać miłości. Jednak, odkładając na bok takie ekstremalne przypadki jak ten, powiedziałeś, że niedawno nastąpiła zmiana w naszej zbiorowej zdolności do odczuwania empatii, do odczuwania bólu drugiego człowieka. Owszem, mam na myśli empatię niedostatecznie rozwiniętą lub niedojrzałą. Kiedy małe dzieci słyszą mniej wyrazów, nadal są w stanie nauczyć się mówić, tylko mniej biegle. Na tej samej zasadzie, jeśli dzieci mają mniej interakcji w relacjach, nadal rozwiną się u nich zdolności społeczne, tylko będą one mniej dojrzałe, bardziej egocentryczne i skupione na sobie. Widać to w wynikach kilku badań naukowych. Nastąpiła niedawno znaczna zmiana w zasobach empatii. Typowy dorosły w wieku studenckim jest o 30% mniej empatyczny i bardziej skupiony na sobie niż 20 lat temu. Jedno z badań udokumentowało 40% wzrost w psychopatologii studentów koledżu w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy sugerują, że ma to związek ze zmianami kulturowymi, które przenoszą ciężar zainteresowania na cele zewnętrzne, takie jak dobra materialne i status, z celów wewnętrznych takich jak wspólnota, sens życia i przynależność. Nie chodzi o to, że młodzi ludzie są źli lub jest z nimi gorzej. To jednak oczywisty przykład tego, jak kształtują nas nasze życiowe doświadczenia. Co ci się przydarza, ma znaczenie. Wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy odzwierciedleniem relacyjnych cech naszej rodziny, społeczności i kultury. Kiedy myślę o zmianach, jakie przeszła w naszej kulturze struktura rodziny, często przychodzi mi na myśl film Barego Lewinsona Avalon. Otwiera go scena, w której ogromna, wielopokoleniowa rodzina zbiera się na święto Dziękczynienia. Mieszkanie jest stosunkowo małe, ale są w nim wszystkie pokolenia pogrążone w pełnym miłości, hałaśliwym chaosie. A teraz scena finałowa, w której widzimy jedno z kolejnych świąt Dziękczynienia. Już po tym, jak części z nich, niegdyś przynależących do tamtego wielkiego rodu, się powiodło i przeprowadziła się na przedmieście. Siedzą teraz obok siebie, w milczeniu jedząc kolację z mrożonki wyłożoną na tacach i oglądają telewizję. Międzypokoleniowa tkanka społeczna naszego społeczeństwa się przerzedza. Nasze więzi się rozpadają, jesteśmy bardziej podatni na trudności. To jest, jak sądzę, istotny czynnik wpływający na wzrost zaburzeń lękowych, samobójstw i depresji, który niedawno zaobserwowaliśmy, jeszcze przed pandemią COVID-19. Twoim zdaniem wynika to z rozpadu więzi. Tak. Rozpad więzi i samotność w naszym społeczeństwie to najistotniejszy czynnik powodujący zaburzenia lękowe, problemy ze snem, nadużywanie substancji i depresję. Niedawno przeprowadzone na Harvardzie badanie wykazało, że ze wszystkich czynników wpływających na depresję najważniejsze miały związek z relacjami. Ochronne działanie więzi społecznych wystąpiło nawet w przypadku jednostek o wyższym ryzyku depresji na skutek wrażliwości genetycznej lub traumy wczesnodziecięcej. Nasza praca z pewnością potwierdza te obserwacje. Jednym z naszych największych odkryć jest to, że przy diagnozie bieżącego stanu zdrowia psychicznego danej osoby i zbieraniu wywiadu istotna jest nie tylko historia jej traum. Równie ważny, o ile nieważniejszy, jest charakter jej relacji, to czy były i są zdrowe. W przypadku dzieci i młodzieży, które doświadczają traumy, najlepszą prognozą ich przyszłego zdrowia psychicznego są aktualne więzi. Przypomina mi się maoryska starszyzna i jej przekonanie, że trauma, zaburzenia lękowe, depresja i nadużywanie substancji są jednym i tym samym. Wszystkie są powiązane z naturą naszych relacji, z naszym poczuciem przynależności. Zgoda. Wspominałam, że moim głębokim odkryciem po wysłuchaniu historii tysięcy ludzi było to, że każdy ból jest taki sam. Po prostu wybieramy różne sposoby na jego wyrażanie. Poza tym wierzę też, że wszyscy jesteśmy na świecie, by wyciągać lekcje z cierpienia drugiego człowieka. Dlatego utrata wspólnoty i izolacja społeczna, którą wszyscy odczuwamy, stanowi źródło ogromnego zbiorowego bólu. Utrata więzi jest chorobą. Myślę, że maoryska starszyzna miała rację, że istnieje pewna korelacja pomiędzy wzrostem liczby samobójstw, a narastającym osłabieniem naszej tkanki społecznej. Wychowujemy dziś nasze dzieci i młodzież w środowiskach, które są zarówno ubogie w relacje, jak i przeciążające sensorycznie za sprawą technologii bazujących na ekranach. Wszyscy jesteśmy nadmiernie przywiązani do naszych telefonów. Nikt nawet nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Właśnie. Piszemy więcej wiadomości tekstowych, tweetów i postów, a mniej tak naprawdę rozmawiamy. Wierzę, że podczas rozmów z przyjaciółmi, bez rozpraszaczy, nie doświadczamy wystarczających chwil ciszy, milczenia. Taki rodzaj interakcji wprowadza do więzi międzyludzkich zupełnie inną jakość, inną głębię i myślę, że tego pragniemy. Wielu z nas zwraca się do mediów społecznościowych, by ten głód zaspokoić, ale ostatecznie te interakcje nie są w stanie tego dokonać. W międzyczasie wśród naszej młodzieży rosną wskaźniki samobójstw, zaburzeń lękowych i depresji. Nasza kultura jest wielce zaawansowana. Posiadamy ogromne zasoby, jesteśmy bardzo kreatywni i produktywni, a dysproporcje i nierówności we wszystkich naszych systemach nadal marginalizują, dzielą i podważają bliskość we wspólnotach i kulturach. Co z tego, że mamy dobry system edukacji publicznej, doskonałe technologie, kiedy wciąż nie zaspokajamy podstawowych potrzeb relacyjnych naszych dzieci i nas samych? Bardzo wielu ludzi odczuwa pustkę i dąży do bliskości, lecz często robi to w naprawdę niezdrowy sposób. I to zjawisko występuje na wszystkich poziomach socjoekonomicznych. Nie wygląda na to, by zamożność mogła zabezpieczać przed stanami lękowymi czy depresją. To prawda ale nierówna dystrybucja zasobów bardzo utrudnia życie. Jeśli nie jesteś członkiem wewnętrznego kręgu, czujesz się zmarginalizowany, a to może nasilać poczucie braku przynależności. Mówiliśmy wcześniej, że mózg bez przerwy skanuje środowisko społeczne w poszukiwaniu oznak, czy jesteś u siebie, czy nie. Kiedy człowiek odbiera sygnały, z których wiele jest nieświadomych, świadczące o tym, że jest wśród swoich, jego mechanizmy reagowania na stres się wyciszają i przekazują mu, że jest bezpieczny. Czuje się wyregulowany i usatysfakcjonowany. Ale kiedy odbierze sygnał, że do danego miejsca nie przynależy, wówczas mechanizm reagowania na stres zostanie aktywowany. Bodźce mówiące o nieprzynależności to nasza domyślna reakcja na każdego, kto jest dla nas obcy, szczególnie jeśli nie ma żadnych atrybutów znanej nam grupy. Postrzegamy tę osobę jako potencjalne zagrożenie. Jako innego. Tak. A teraz pomyśl, jakie są tego konsekwencje w naszym współczesnym świecie. Jak już wspomnieliśmy, jeśli mieszkasz w mieście, możesz codziennie widywać setki nowych ludzi, a twój mózg musi te setki nieustannie monitorować. Przyjaciel czy wróg pomoże mi, czy mnie skrzywdzi? To pochłania zasoby naszych emocji. Często ludzie mieszkający w miastach uczą się zupełnie ignorować innych i nie nawiązywać z nimi kontaktu. Potrafią się minąć, nie zwracając na siebie uwagi. Taka interakcja sprawia, że czujesz się niewidzialna. Jednak dla nich może to stanowić formę działania obronnego. Wielu ludzi doświadczyło uczucia wyczerpania po dniu spędzonym w podróży, nawet jeśli nie robili nic poza staniem w kolejkach i siedzeniem w samolocie. Dzieje się tak dlatego, że Twój mózg bez przerwy śledził tysiące nowych bodźców. Pamiętaj, aktywowanie Twoich mechanizmów reagowania na stres, nawet na poziomie umiarkowanym, przez długi czas jest fizycznie i emocjonalnie wyczerpujące. Wzrost występowania zaburzeń lękowych we współczesnym świecie można przypisać nieustannemu bombardowaniu nowościami, w szczególności społecznymi, oraz brakiem równoważącej je bliskości w relacjach. Chcesz powiedzieć, że kiedy nasz świat się rozszerza i spotykamy coraz więcej ludzi, to dochodzi do przeciążeń mózgu? Owszem, a w konsekwencji mózg zaczyna stosować skróty, by poradzić sobie z tymi wszystkimi bodźcami, nowymi ludźmi. Ten organ jest w stanie obsłużyć jedynie ograniczoną liczbę w pełni wzajemnych relacji. Co ciekawe, w kontekście tego, o czym dopiero co rozmawialiśmy, ta liczba to około 80 do 100 osób, a jest to rozmiar dużego klanu łowiecko-zbierackiego. Poznanie nowej osoby wymaga ogromu energii i czasu, a w naszych mózgach jest tyle przestrzeni, ile jest. Może dlatego przeprowadzki są takie trudne. Właśnie. Kiedy wyprowadzasz się z dala od tego, co jest znane i trafiasz do społeczności, w której jesteś nowy, twój mózg będzie się nieustannie starał poradzić sobie z tym wszystkim. Bardzo trudno to jednak zrobić, kiedy nie ma się żadnych relacyjnych punktów zaczepienia w nowym środowisku. Relacje oczywiście się rozwiną, ale na to trzeba czasu. Dlatego ludzie są najwrażliwsi przez pierwszych sześć miesięcy po przenosinach. Wtedy, gdy pozostawiają za sobą bezpieczne, stabilne i znajome miejsca, żeby zacząć budować nowy zestaw więzi. Pomyśl o dziewczynach z twojej szkoły. To bardzo młode kobiety, ale zostały wyjęte ze swojego społecznego kontekstu i umieszczone w zupełnie nowym środowisku. Do czasu, aż zbudują nowe więzi, są kruche. Dlatego staram się znaleźć im mieszkanie przy rodzinach, żeby zawsze miały dokąd wrócić. Bezpieczną przestrzeń. To bardzo mądre, ponieważ to właśnie więzi pomagają nam radzić sobie ze zmianami i regulować się w sytuacji nieustannego bombardowania nowościami. A co robią dziś ludzie pozbawieni społeczności? Sięgają po urządzenia elektroniczne. Nie ma w tym nic obiektywnie niedobrego, ale w końcu takie relacje są puste. Czasem obserwuję niemalże szaleńcze próby nawiązania więzi za pomocą zdobywania większej liczby przyjaciół, obserwujących albo polubień. Tworzenie swojego klanu, do którego przynależymy, ma silnie magnetyczną moc, ale jak powiedziałaś, więzi z mediów społecznościowych są często puste. Ponieważ to nie przyjaciele ani obserwujący siedzą przy tobie, kiedy jesteś chory, rozwodzisz się albo po prostu czujesz się samotny. Nie zasiadają do stołu z twoją rodziną czy sąsiadami. Wracam myślami do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, że brak więzi jest chorobą. Czy izolacja jest nową formą traumy? Myślę, że w pewnych sytuacjach izolacja i samotność mogą wpłynąć na uwrażliwienie mechanizmów reagowania na stres. W tym znaczeniu mogą być traumatyczne. Na przykład umieszczenie kogoś w więziennej izolatce. Znaczenie ma również czas, w którym doszło do izolacji. Jak u kobiety, którą poznałem w więzieniu, tej, która została porzucona jako noworodek. Myślę, że z pewnością rozsądnie byłoby wziąć pod uwagę ubóstwo relacji, brak więzi, jako niekorzystne doświadczenie rozwojowe. Ubóstwo relacji może zaburzyć rozwój, wpłynąć na działanie mózgu, narazić na ryzyko fizycznych i psychicznych problemów zdrowotnych. Jest absolutnie niezdrowe. W szczególności dla dzieci. Tak. Wszyscy pragniemy być częścią grupy, a tak wiele dzieci jest marginalizowanych, wykluczanych, narażonych na znęcanie się. To może mieć druzgocące skutki. Bycie wykluczonym może mieć głębokie i trwałe konsekwencje. Na wiele sposobów konsekwencje panującego w naszym społeczeństwie ubóstwa relacji są formą społecznego i emocjonalnego deficytu. Nasze dzieci głodują. Wydaje mi się, że wielu ludziom trudno to pojąć, ponieważ dzieci w naszej kulturze wydają się mieć wszystko. Co masz na myśli mówiąc, że głodują? Cóż, istnieją różne sposoby odżywiania. Jedną z rzeczy, których nie doceniamy w zachodnich kulturach, jest istotna i potężna rola, jaką w naszym rozwoju fizycznym i emocjonalnym odgrywa dotyk. To ciekawe. Dotyk jest równie kluczowy dla zdrowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego, jak kalorie czy witaminy. Jeśli niemowląt się nie przytula, ani nie kołysze, jeśli nie doświadczają pełnego miłości, ciepła dotyku opiekuna, nie urosną, mogą wręcz umrzeć. Dosłownie umrzeć? Oczywiście, że tak. Wiele osób w naszym społeczeństwie, w tym dzieci i młodzież, cierpi na głód dotyku. Nie rozumiemy, że stanowi on zdrową potrzebę. Małym dzieciom w żłobkach, których odruchem jest podbieganie do kolegi z grupy czy nauczyciela, żeby ich uściskać, zabrania się tego. I na odwrót, nauczycielom i innym opiekunom nie wolno dotykać dzieci. To jest zwyczajnie niezdrowe, by trzy czy czterolatek wytrzymywał osiem godzin bez dotykania przytulania czy siłowania się w zabawie z drugim człowiekiem. To jedna z kwestii, które tak bardzo mnie poruszyły, kiedy usłyszałam o rodzicach rozdzielanych z dziećmi na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Colleen Kraft była prezeska Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. Powiedziała, że uderzyło ją to, iż opiekunom nie było wolno dotykać małych dzieci. Maluchy krzyczały i płakały, lecz obowiązywał zakaz kontaktu fizycznego. Nic, tylko dawali im zabawki, dawali zabawki, dawali zabawki. Wiem, że istnieje sposób, by pozwolić na dotyk zdrowy, jednocześnie chroniąc dzieci przed tym niepożądanym. Oto klasyczny przykład dobrych zamiarów, ale minimalnego zrozumienia rozwojowych potrzeb dzieci podczas tworzenia zaleceń dotyczących polityki. Ten zakaz ma pomagać dzieciom, minimalizując ewentualność nieodpowiedniego dotyku lub przemocy, a zarazem chronić personel przed fałszywymi zarzutami. Jednak zamiast zastanowić się nad rozsądnymi granicami zapewnienia zdrowego kontaktu fizycznego w dobrze monitorowanych warunkach, narzuca się ogólną regułę zero dotykania. To wspólny wątek w naszej kulturze. Jesteśmy reaktywni, priorytetowo traktujemy wygodne, krótkoterminowe rozwiązania. Niechętnie podejmujemy ryzyko i raczej stosujemy nagrody w postaci rzeczy materialnych, a nie relacji. Proszę, weź zabawkę, bądź grzeczny, a damy Ci przedmiot. Dawanie zabawek zamiast kojącego dotyku jest praktyką oburzająco błędną. Stanowi rezultat polityki ignorancji wobec rozwoju i braku edukacji w zakresie traumy. I kolejny przykład potrzebnych zmian w naszych systemach. Kiedy o tym usłyszałam, chciało mi się płakać. Naprawdę musimy się bardziej postarać, stać nas na więcej. Wiemy, że kontakt z drugim człowiekiem jest zdrowy. Wiemy, że zbyt wiele czasu przed ekranem nie może zastąpić przyjaciela, nauczyciela, trenera czy rodzica. Powiem to jeszcze raz. Prędkość powstawania wynalazków przewyższa zdolność pojmowania ich wpływu na nasz świat. Telewizja, gry wideo, telefony, komputery – to wszystko jest dość nowe. I nie znamy zbyt dobrze pełnych konsekwencji oddziaływania tych urządzeń na rozwijający się mózg i na to, jak nasze dzieci będą myślały i przetwarzały doświadczenie korzystania z nich. Zaczynamy jednak pojmować niszczący wpływ, jaki może wywrzeć 11 godzin przed komputerem na rozwój społeczny. Wszyscy zaznaliśmy destrukcyjnych skutków wysyłania wiadomości tekstowych, czy rozmawiania przez telefon podczas rodzinnych obiadów, czy rozmów z przyjaciółmi. Oraz rozpraszającego wpływu surfowania po internecie, podczas wykładów w szkole, czy spotkania w pracy. Słyszałam, że używasz określenia technohigiena. Bardzo mi się ono podoba. Czy możesz wyjaśnić, co oznacza? Z grubsza wierzę, że potrzebujemy ustalić zasady praktyki społecznej w zakresie tego, jak i kiedy korzystamy z nowych technologii. Przy okazji wynalazków zawsze wprowadzaliśmy nowe reguły. Weźmy na przykład współczesne praktyki higieniczne. W historii medycyny jednym z najważniejszych postępów było rozpoznanie relacji pomiędzy chorobami, mikrobami i ściekami. Dziś wydaje nam się to niewiarygodne, ale chirurdzy operowali nie myjąc przedtem rąk. Ludzie korzystali z toalety gdzie tylko chcieli, a całe społeczności wylewały nieczystości do źródeł wody pitnej. Gdy zdobyliśmy wiedzę na temat bakterii, zakażeń i chorób, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy lepiej zorganizować nasze otoczenie. Opracowano więc wiele protokołów higieny. Uczymy dzieci, by załatwiały potrzeby w toalecie. Myjemy ręce po skorzystaniu z łazienki. Trzymamy ścieki z dala od wody pitnej. Myślę, że trzeba nam pewnego rodzaju uniwersalnych zasad standardowego stosowania naszych technologii miejsc i pór objętych zakazem korzystania z telefonów, odpowiedniego dawkowania i rozłożenia w czasie okresów przed ekranem itd. Tak Wiemy na przykład, że nieustanne korzystanie z urządzeń elektronicznych przez małe dziecko nie jest korzystne dla zdrowego rozwoju umiejętności językowych, uwagi czy koncentracji. Więc Amerykańska Akademia Pediatryczna wydała rekomendacje na temat odpowiedniej długości czasu przed ekranem dla różnych grup wiekowych. Dowiadując się coraz więcej, możemy rozwijać i modyfikować niektóre z tych zaleceń higienicznych. Czy to prawda, że dzieci poniżej drugiego czy trzeciego roku życia zupełnie nie powinny patrzeć na tablet czy ekran, ponieważ jest to niekorzystne dla rozwoju mózgu? Prawdopodobnie nie jest korzystne. Dlaczego? Nasz mózg jest zorganizowany w sposób, który faworyzuje to, co wizualne. Chociaż mamy wiele zmysłów, wzrok ma skłonność do dominacji. Obrazy potrafią wyzwalać silne reakcje, ponieważ mózg preferuje treści kolorowe i ruchome. Kiedy połączysz ze sobą te dwie cechy na ekranie, zwracasz uwagę widza. Nie jest to z gruntu złe, dopóki nie stanie się dla mózgu tak przyjemne i wciągające, że będziemy stawiać ekran ponad inne, mniej stymulujące i mniej intensywne bodźce sensoryczne. Niemowle czy małe dziecko pochłonięte ekranem przegapia inne kluczowe sposoby uczenia się świata. Powinno poznawać go dotykiem, węchem, smakiem. Powinno próbować go pojąć, wykorzystując wszystkie swoje narzędzia sensoryczne. Niemowlęta i maluchy ciągle wsadzają sobie coś do buzi, prawda? Próbują się dowiedzieć, jak smakuje fioletowy kwiatek. Szukają w świecie sensu. Ale jeśli 75% dnia spędzają zapatrzone w ekran, pozbawione możliwości dotykania, czucia, poruszania się czy interakcji z innymi żywymi ludźmi, zwyczajnie hamują rozwój kluczowych części mózgu, które się szybko organizują na tym etapie życia. Najlepszym sposobem na nauczenie dziecka języka nie jest posadzenie go przed ekranem, ale rozmowa. Kiedy przyjrzeć się uważnie temu, w jaki sposób maluchy przyswajają język, widać, że biegłość związana jest z liczbą wyrazów wypowiadanych w sposób interaktywny, naprzemiennie z drugą osobą, jak w rozmowie, a nie z liczbą słów odsłuchanych z urządzenia. A chcemy, żeby dzieci nawiązywały autentyczne więzi z innymi dziećmi i dorosłymi. Jak mówiłeś, ośrodek empatii w mózgu rozwija się wtedy, kiedy jest wiele okazji do stymulowania go. Idealnie jest, jeśli dziecko dorasta w domu zamożnym w relacje i ma mnóstwo okazji do bezpiecznych, stabilnych i wzbogacających interakcji. Wówczas będzie budować swoją relacyjność i odporność psychiczną. Ta myśl przyświeca wszystkim tradycyjnym praktykom wychowawczym i leczniczym, jakich nauczyłem się od starszyzny rdzennych ludów. Pojmowanie nadrzędności więzi międzyludzkich to mądrość, którą utracił nasz współczesny świat. Jaka to ironia, że kultury, które zmarginalizował, mają mądrość zdolną uleczyć nasze współczesne zmartwienia?